Stoimy tutaj przed bardzo ciekawym urządzeniem, jakim jest siewnik firmy Pottinger do e, siewu punktowego kukurydzy. Naszym rozmówcą jest Pan Wojciech Mantaj. Proszę o kilka słów na temat tej maszyny, którą tutaj mamy przed sobą. Maszyna stwarza nowe możliwości, gdyż do siewnika standardowego siewnika pneumatycznego do wysiewu zbóż i rzepaku e, dołożono wysiew punktowy kukurydzy. Maszyna może siać zarówno same zboże czy sam rzepak w systemie typowo pneumatycznym, jak również kukurydzę w siewie punktowym z podsiewem nawozu. Dwa sąsiadujące rzędy do rzędów kukurydzianych podsiewają nawóz pod te rzędy kukurydzy. Ta maszyna tutaj to jest premiera na polskim rynku w tym tak. momencie? Tak, jest to, jest to pierwsza odsłona w Polsce. Jak długo y, konstruktorzy pracowali nad, nad tą maszyną? Czy, czy ma Pan takie informacje, które można byłoby przekazać czytelnikowi? Z tego co wiem, prace nad tą maszyną trwają od trzech lat, a testy od dwóch lat. Jaka będzie korzyść dla rolnika, który będzie stosował akurat tą maszynę, ten wzór tej maszyny, którą tutaj widzimy przed sobą? Korzyść będzie taka, że rolnik siejący czy uprawiający zarówno zboża jak i kukurydzę nie będzie musiał kupować dwóch maszyn osobnych, tylko będzie mógł jedną maszyną czy jednym zestawem zasiać zarówno kukurydzę jak i zboża. Czyli tak zwane dwa w jednym, że zarówno zboża, jak i, jak i kukurydza, która jest no, trochę gabaretowo inna, większa od nasion zbóż, tak. prawda, pozwala na, na, ta, na takie siewy. W tym momencie kukurydzę siejemy na wiosnę, zboża najczęściej zboża o zimę. Yy, siewnik będzie wykorzystywany przez cały rok. Tak, zgadza się. Mało tego, oprócz kukurydzy w systemie punktowym możemy siać również słonecznik. Słonecznik, fasole, groch... Yy nasiona o większy, większym kalibrażu. A jak to się ma do rzepaku na przykład? Nie, niestety jeśli chodzi o punktowy siew rzepaku w tym momencie na razie nie jest to możliwe. Możemy siać rzepak jak najbardziej, ale w systemie typowo losowym mhm. pneumatycznym silnikiem. Jakie tutaj nowości, jakie innowacje? Co zostało tutaj zastosowane? Co, co zasługuje na szczególną uwagę i co by Pan polecał rolnikowi, który miałby dokonać zakupu tej maszyny? Nowościami czy, czy elementami na, na szczególną uwagę zasługuje są dwa systemy. IDS, jest to inteligentna głowica wysiewająca, która posiada na każdym z wylotów, na każdym z węży wylatujących z głowicy elektrozawór pozwalający zamykać dany wąż, dany, daną sekcję. W tym momencie użytkownik ma możliwość sterowania ze sterownika ścieżkami, czy to 2, czy 3 4, czy 5 rzędów na ślad, czy to będzie połowa siewnika z jednej strony, czy to będzie połowa siewnika z drugiej strony. Połączone to będzie oczywiście z dawką wysiewu, czyli obsada w każdym z tych przypadków będzie na metrze kwadratowym taka sama. Ma to również połączenie z systemem nawożenia, czy tylko jest sam siew? Nie, tutaj mówimy o wysiewie czy samej głowicy do siewu pneumatycznego, natomiast tym drugim systemem to jest właśnie PCS, to jest to precyzyjne odkładanie nasion kukurydzy, są to dodatkowe głowice czy dodatkowe rozdzielacze do ziarna kukurydzy. Które połączeniu z, z przerobioną troszeczkę redlicą wysiewającą, potrafią po prostu tą kukurydzę siać precyzyjnie. Czy może nam Pan przybliżyć wartość tej maszyny do zakupu dla indywidualnego rolnika? Wartość, niestety, na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze określona wartość rynkowa. A kiedy firma planuje przekazać informacje rolnikowi na temat ceny tego urządzenia? Maszyna do seryjnej produkcji wejdzie w okolicach lipca-sierpnia.